Ziutek Szczepański, mój towarzysz broni, był w tej samej kompanii i bardzo blisko mnie. Jak ja zostałem przeniesiony z partyzanckiego oddziału Zobaczczyzny, jako instruktor wyszkolenia bojowego do Warszawy, spotkałem się z Ziutkiem na szeregu spotkań na wykładach, które ja robiłem o broni. był bardzo popularny i muszę tutaj dodać, że bardzo lubiany przez łączniczki i przez sanitariuszki. Nawet ma dużo fotografii, które widziałem i nawet muszę gdzieś parę mieć, gdzie fotografował się zawsze z trzema albo czterema panienkami. Chciałem jeszcze opisać ten wieczór pamiątkowy, który stworzył piosenkę Pałacu Michla, Żytnia Wola, która przeżyła powstanie. Po powstaniu było cicho może, ale później dalej zaczęła odżywiać i żyje do dzisiejszego dnia. Jest bardzo popularna. Czwartego, to był bardzo ważny dzień, zaprosiliśmy szereg naszych towarzyszy broni z drugiej i trzeciej kompanii Parasola, oprócz łączniczek i sanitariuszek, oprócz tego paru gości z innych oddziałów, które leżały na naokoło naszych stanowisk niedaleko, było około 50 osób. I zrobiliśmy taką małą wieczorynkę. Mieliśmy trochę prowiantu, Kanapki dziewczyny nam zrobiły, sanitariuszki i łączniczki. Mieliśmy parę butelek wina, które zdobyliśmy na jakimś niemieckim e, samochodzie, który miał skrzynkę wina. No i wieczorem, to godzina dziewiąta była, żółtek Szczepański siadł do fortepianu, do tego grand piano w tym pokoju, w salonie na górze. Otoczyliśmy wszyscy ten bardzo duży fortepian i było nas sam blisko jego około dziesięciu osób. Ja stałem koło niego parę pół metra może. I jutek wtedy dostał inspirację i wymyślił tą, skomponował tą piosenkę Pałaczyk Michla Żytnia Wola. Do tego dołożył muzykę którą wziął od jakiegoś innego kompozytora i z tego stworzyła się bardzo miła, melodyczna i taka naprawdę ciekawa piosenka ze słowami, którą skończył skomponować właśnie w tym czasie. Śpiewaliśmy tą piosenkę pierwszy raz. Giudek Szczepański walczył dalej, był ranny później na Starym Mieście i umarł w szpitalu. Z od rano odniesionych, ale skomponował jeszcze przed śmiercią parę innych bardzo ciekawych wierszy poetyckich i piosenek, a między innymi Czerwoną zarazę zrobił. Wspaniała rzecz, która była zabroniona w PRL-u, która miała wiersz, który miał straszny, Oddźwięk i dawał obraz komunizmu i tego, co oni nam zrobili, że stanęli z bronią u nogi i czekali, żeby Niemcy nas wybili do nogi, bo nie chcieli nam pomagać w ogóle. Pamięć o Żydku jest bardzo duża. Bardzo go ceniłem jako towarzysza broni. Bardzo dzielny był. Nie tylko utalentowany poeta, ale tak samo żołnierz, który walczył, też dostał wiktuty military po śmierci. Chciałem życzyć przy tej okazji święta czy uroczystości, która jest dla niego zrobiona, żeby pamiętać jego poetyckie wyczyny i jego talent. Mimo, że go nie ma, on jest między nami, żyć mu wszystkiego najlepszego, żeby pamięć o nim nigdy nie zginęła.